Tomasz Enko, pianista i hmm, grająca na marimbafonie Wasiliena Serafimowa są autorami bardzo niezwykłej płyty, która powstała latem 2020 roku. Pewnie wszyscy pamiętamy, to czas y, pandemii koronawirusa. Muzycy nie próżnowali, byli odosobnieni w studiach, pracowali, pracowali w domach. No, powstało wiele bardzo ciekawych, jak to się mówi dzisiaj, niezbyt szczęśliwie projektów, a ten, który Państwu ukaże jest szczególny, bo jest oparty na muzyce Bacha. Postaram się Państwu w kilku słowach przybliżyć rodzaj wstępu obojga artystów, który to został zamieszczony w dołączonej do płyty książeczce. Muzyka Bacha, piszą, zawsze była częścią naszego życia, źródłem, z którego pijemy od dzieciństwa aż do lat dorosłych. Cokolwiek się dzieje, niezależnie od tego, z czym się zetkniemy, ta muzyka zawsze daje głębie, podnosi nas na duchu, inspiruje, pociesza. Jest tak absolutnie doskonała, że wykracza poza wszelkie formy i instrumenty, dla których zostały te utwory pierwotnie napisane. Nasz projekt nazywa się Bach Mirror i dzięki temu projektowi chcieliśmy odzwierciedlić przeszłość w teraźniejszości, zachodnie rytmy we wschodnim rytmie, Świętość w świeckim Rzeczywistość we śnie A także jazz w klasyce Aby osiągnąć ten cel Czerpaliśmy z pełnego zakresu Katalogu utworów Jana Sebastiana Od muzyki religijnej Od utworów wokalnych Instrumentalnych Pisanych na organy klawesy, skrzypce, po utwory orkiestrowe I suity Są tam preludia, fugi, arie, tańce w epoce baroku transkrypcje były niezwykle modne, ale z drugiej strony są do dziś fascynujące. Bach sam pisał wiele swoich utworów na różne instrumenty, także opracowywał, zapożyczał motywy innych twórców, tworząc w ten sposób zupełnie nowe dzieła. I granica między transkrypcją, a aranżacją a ponowną, jeżeli tak można powiedzieć w cudzysłowie kompozycją, rozmywała się, a muzyka nawet najbardziej kompletna pojawiała się jako nieskończenie plastyczna i przekładalna. Wolność Bacha i pomysłowość odkrywcy dawały nam skrzydła w tym naszym własnym podejściu do jego pracy. Na zakończenie tego wstępu czytamy, że ani marimba, ani nowoczesne fortepiany nie istniały w czasach Bacha, więc mogliśmy sobie pozwolić na pewną swobodę wykonywania tychże utworów, a jeszcze do tego wszystkiego skrzydeł dodał nam Gabriel Fore, który w 1911 roku napisał, że Arcydzieła cierpią na tym, jeśli cechuje je i otacza je nadmierny szacunek. Myślę, że warto się nad tymi słowami także pochylić. No to cóż, rozpocznijmy tę prezentację. Rozpoczniemy od utworu, od preludium z Woltem periotek z pierwszego zeszytu. To jest kompozycja Tomasa Enko, ale powstało oczywiście z inspiracji tego słynnego preludium. A utwór się nazywa po prostu Lawina. Muzyka Bacha grana na instrumentach, jakich nie było za życia kompozytora. To był pierwszy utwór Tomasa Enko, inspirowany preludium z pierwszego zeszytu, z pierwszej księgi Das Woltemperiote Klawir. A teraz kompozycja Wasilieny Serafimowej, tej, która gra na marimbie. Utwór nazywa się Miruar, czyli Zwierciadła. Utwór ten z kolei oparty jest na motywach sonaty organowej Bacha oznaczonej u Szmidera numerem 528. fortepianu, częściowo preparowane, faktycznie niedostępne w czasach Bacha. To był utwór zwierciadła. Przed nami kolejny utwór, skomponowany tym razem przez Tomasa Enko, ale z cytatami z preludium chorałowego, pochodzącego z kantaty 147. Bardzo popularny utwór. I jeszcze może od razu posłuchamy w utworu już oryginalnego. To będzie także kolejny fragment pochodzący z tej samej kantaty w transkrypcji Tomasa Enko i Wasilieny Serafimowej, czyli wykonawców, obojga artystów, którzy podjęli się no, spełnienia tego pragnienia pokazania dawnego w nowych ramach. To były dwa fragmenty z kantaty 147 Jana Sebastiana Bacha. Na marimbie, na marimbefonie gra Basiliena Serafimowa, a na fortepianie Tomas Enko. Nagranie powstało w Paryżu, w Sal Colon w czerwcu 2020 roku. Słuchają Państwo programu pierwszego polskiego radia, a przed nami kolejne utwory pochodzące z płyty zatytułowanej po prostu Tomas Enko, Wasiliena Serafimowa, Bach Mirror. Czyli w takim zwierciadlanym odbiciu pokazanie tego, co Bach stworzył, czym inspiruje nas współczesnych, jak można to przełożyć na instrumenty, które dzisiaj są niezwykle popularne, a kiedyś z czasu za czasów Bacha nie istniały. Teraz mamy coś bardzo ciekawego, ponieważ będziemy słuchać fragmentu jednego z partity Hamol na skrzypce solo, numer 1002 w katalogu Schmidera. To wykonanie, jak piszą wykonawcy, jest szczególnie ciekawe, ponieważ nasze instrumenty tak przygotowaliśmy, jak zwierzają się artyści, aby nadać im niemal elektroniczne brzmienie. Posłuchajmy efektu. Ale efekty, przyznają państwo, na fortepianie specjalnie przygotowanym grał Tomas Enko na marimbie Vasiliana Serafimowa. A przed nami vivacze z sonaty de mol, którą Bach skomponował na organy. To będzie przeniesienie tego utworu, oryginalne przeniesienie obojga wykonawców, czyli Tomasa Enko i Wasilieny Serafimowej. Grane na marimbie i fortepianie przez Tomasa Enko i Wasilienę Serafimową. Posłuchajmy teraz słynnej szakony Bacha, która jest częścią partity Demol na skrzypce solo, numer 1004 w katalogu Schmidera. To będzie o tyle ciekawe, że jest to utwór napisany na jeden instrument. Tutaj będziemy mieć w roli głównej marimbę. Ale pianista będzie improwizował i korzystał z całego muzycznego bogactwa tejże właśnie szakony. Mam nadzieję, że podobają się Państwu te przeniesienia, te opracowania, a także transkrypcje marginalnych utworów Jana Sebastiana Bacha na te dwa instrumenty, bardzo ciekawie traktowane, w zasadzie w każdym utworze inaczej. Na tym również polega niezwykła atrakcyjność tej propozycji Tomasa Enko, pianisty i grającej na marimbie Wasilieny Serafimowej. Słuchamy teraz Allegro, Asai, sonaty skrzypcowej Adur numer 1015 w katalogu dzieł Jana Sebastiana Bacha, czyli utworu oryginalnego, ale w transkrypcji na fortepian i marimbe. Oczywiście w wykonaniu tychże artystów, jedyną zmianą, jaka nastąpi w całej tej strukturze muzycznej, będzie część improwizowana przez pianistę. w ujęciu dwojga znakomitych, pełnych pomysłów muzyków Tomasa Enko i Wasilieny Serafimowej. Mamy jeszcze dwie kompozycje do zaprezentowania Państwa. Wpierw będzie to utwór zatytułowany po prostu Cisza, Silence. To jest utwór, który powstał z inspiracji preludium z suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha. I zaraz potem posłuchamy rodzaju portretu Bacha, ponieważ będziemy słuchać muzyki opartej na czterech dźwiękach BACH. Łatwo to odczytać. To jest utwór, który oczywiście jest improwizacją jest kompozycją Tomasa Enko, ale motyw ten B.A.C.H. znany był i w twórczości Jana Sebastiana, a potem w twórczości wielu następnych generacji kompozytorów, aż po czasy współczesne. Ciekawe, czy to ujęcie również będzie należało do tych najoryginalniejszych. Posłuchajmy. Tomas Enko, Wasilina Serafimowa, a ja już z Michałem Czajkowskim bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tą bachowską przygodę. Mam nadzieję, że przypadła Państwu do gustu. Usłyszymy się w najbliższy poniedziałek, bo jutro zasiądzie tu przed mikrofonem Danuta Kryńska i w jej imieniu serdecznie Państwa zapraszam Adam Rozlach. Dobry Dzień Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś na początku dnia chciałbym postawić frapujące pytanie. Jak często używamy słów, nad których sensem już dawno przestaliśmy się zastanawiać? Mówimy o poranku dzień dobry, bo wstaje słońce. Jakby była to oczywistość, ale Gilbert w Chesterton, którego dziełom się przyglądamy, każe nam nieco inaczej spojrzeć nawet na... Wstawanie Słońca. Chesterton zastanawia się, jak byśmy mówili, gdybyśmy faktycznie przejęli się astronomią i nauką i zwraca uwagę, że czasem przez postęp gubimy coś z poezji, jaka jest w świecie. Tak pisał w Obronie Planet. Można by się zastanawiać, czy świat kiedykolwiek wyda kopernikańską poezję i kopernikański typ wyobraźni. Czy będziemy mówić o wczesnym obrocie Ziemi zamiast o wczesnym wschodzie Słońca? Albo powiemy, jako o rzeczy całkiem zwykłej, że ktoś spojrzał w górę na stokrotki, czy w dół na gwiazdy? Jeśli tak, odkryjemy całą masę olbrzymich, fantastycznych faktów, które czekają na nas, godne, by stworzyć z nich nową mitologię. Pan Warlow Scott na przykład daje wyraz autentycznej, choć nieświadomej imaginacji, kiedy twierdzi, że wedle astronomów morze jest olbrzymią górą wody, wysoką na milę. Jeśli odkryjemy ten masyw przelewającego się kryształu, w którym ryby budują gniazda, jak ptaki, to będzie jakbyśmy odkryli Amerykę, już samo to wystarczy, by stary świat stał się znów młody. Ta przyszła poezja opisywać będzie, jak dzielni młodzi ludzie porywają się na wspinaczkę po gigantycznym obliczu morza. Jeśli raz zdamy sobie sprawę, czym jest Ziemia, znajdziemy się w krainie cudów, poznamy nową planetę, poznawszy naszą własną. Wiele jest rzeczy, o których ludzie zapomnieli, lecz najpowszechniejsze, najbardziej katastrofalne zaćmienie pamięci kazało im zapomnieć, że są mieszkańcami gwiazdy. We wczesnej epoce świata każdy nowo odkryty fakt przyrodniczy był natychmiast postrzegany jako fakt poetycki. Człowiek bardzo długo był nieobecny duchem, co nosi dziś nazwę zwierzęcego automatyzmu, lecz gdy już ocknął się z tego roztargnienia i zaczął dostrzegać różne dziwne rzeczy, tak jak błękit nieba czy zieleń trawy, natychmiast zrobił z nich użytek symboliczny. Błękit... Kolor nieba stał się symbolem niebiańskiej świętości. Słowo zielony weszło do języka na oznaczenie kogoś naiwnego i niedojrzałego, prawie bezrozumnego. Gdybyśmy mieli szczęście żyć w świecie, gdzie niebo jest zielone, a trawa błękitna, wymyślilibyśmy inne metafory. Lecz nie wiadomo czemu obyczaj, by za pomocą poezji opisywać fakty naukowe, zanikł raptownie wraz z postępem nauki. Wszystkie te niesłychane dziwy głoszone przez Galileusza i Newtona przeszły bez echa w ludzkiej wyobraźni. Odmalowali nam taki obraz wszechświata, że na jego tle apokalipsa ze swymi spadającymi gwiazdami wydaje się istną zielanką. Oznajmili, że wszyscy mkniemy przez niezmierzoną przestrzeń na rozpędzonej kuli armatniej, a poeci ignorują to jak uwagę o pogodzie. Stwierdzili, że niewidzialna siła nie pozwala wyrzucić nas z foteli, kiedy ziemia leci jak bumerang, a ludzie wciąż szukają w zakurzonych księgach dowodów Bożego Miłosierdzia. Potworna wizja pana Skota, który zobaczył morze jako górę spiętrzonej wody, wznoszącą się niby kopuła, okazała się zgodna z prawdą, a ludzie wciąż wolą czytać fikcję. Na jakie niesłychane szczyty wzleciałaby poezja, gdybyśmy dalej poetyzowali przyrodę, Gdyby ludzka wyobraźnia igrała z planetami w sposób tak naturalny, jak kiedyś z kwiatami Moglibyśmy odczuwać planetarny patriotyzm i robić tarcze herbowe z zielonych liści A uderzenia fal brzmiałyby w naszych uszach jak niekończące się werble Moglibyśmy się szczycić z osiągnięć naszej ziemi I dumnie obnosić jej godło na turniejach sfer niebieskich I wszystko to kiedyś może się zdarzyć bo przy całej swojej różnorodnej wiedzy Tak się dobrze składa, że jest coś, czego żaden człowiek nie wie Czy świat jest już stary, czy jeszcze młody I tej młodości, niezależnie od wieku Sobie i Państwu życzę na każdy dzień Do usłyszenia, Przemysław Goławski Jedynka Polskie Radio Autopromocja